Kalendarz Adwentowy Inside Baseball. 21 grudnia. tego. E, lubię surfing w teorii, tak. W teorii jestem wielkim fanem surfingu. W sensie, że bardzo chciałbym uprawiać surfing, ale nie wiesz, nie ma za bardzo warunków u nas. Ty oglądałeś nawet zawody surfingowe od jakiego czasu? Tak, miałem taki, miałem taki moment, kiedy byłem na bieżąco z zawodami na YouTube. YouTube, albo na jakiejś stronie były normalne transmisje tych zawodów, miałem swoich faworytów, był chyba Owen Wilson to był taki australijczyk, także no surfing jest bliski mojemu sercu. Jaki jest jakby naj, najfajniejszy trik, jaki widziałeś na przykład? Albo coś, co zrobiło na tobie bardzo duże wrażenie? Wiesz co? Surfing jest taki bardzo wajbowy że tam e, czasami nawet flow tego jak oni pływają jest bardziej punktowany niż jakieś triki, bo mm -hmm. czasami faktycznie ktoś zrobi szalony trik, w sensie, że zrobi, wybija się w powietrze na fale, flow. robi salto, w sensie taki wiesz, obrót i ląduje, nie? Tylko, że to w sumie rzadko to robią, bo... To by było tak trudne. zajebiste, gdybyś, gdybyś zrobił odjechany trik tam na, na, na olimpiadzie, no. że koleś wychodzi robi ci pięć salt ze śrubami i tak dalej na koźle, rozpędza się, zapierdziela, zapierdziela, ląduje i sędziowie tak. Może i zajebiste salta, ale zupełnie bez flow. <grym> Wiesz co jest Mi tak się wydaje, naprawdę... że jest coś takiego, no. że jest coś takiego. i Dla mnie te wszystkie takie ścieżki, jak dziewczyny robią, najczęściej chyba dziewczyny robią um, Ostatnio widziałem jakąś Ukrainkę. Tak, Ukrainkę, która z obręczą robiła yy, właśnie swój, swój występ. I ona była, to było do thrillera. U. Podeślij mi, jak to zaraz to to. znajdziesz. tak bab A, Może znajdę... A... A, bo to, a ta, to jest ona. Ona się nazywa Taya, pisane Taisia Friczuk. Mm. To, jest, to jest do thrillera właśnie. No to to jest bardzo fajny motyw. I to tu jest dla mnie coś takiego, że nieważne jaka zrobiła, jaki zrobiła występ, czy coś takiego. Ważne, że widać, że miała flow podczas całego występu, nie? Gdzie mi to wysyłasz? A... Zaraz wrzucę. Wrzuć na Discord. Jest Chciałbym to obiecać, film. że ten link będzie potem dostępny pod naszym odcinkiem. Zobaczcie. Wrzucę go tutaj do, treń, do, tutaj do naszego następnego newsa. Dobrze. Bo jeśli mogę. oczywiście na... wprowadzenie. Jeśli mogę, na... właśnie w... jeśli mogę skierować nas w stronę tego newsa, to chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o surfing klasyczny, to bardzo dużym elementem jest wybór miejscówki. W sensie, że... Tak naprawdę Oczywiście. wszyscy chcą zobaczyć Barrow, gdzie woda cię nakrywa i prze, przepływasz przez tunel wody. Więc to, jak ty potrafisz wybrać odpowiednią falę, na której wystartujesz, jest tak naprawdę ogromnie ważne. Więc twoi pomyślunek mm -hmm. i twoja obserwacja jest równie ważne, jak twoje skills pływania. Więc to, gdzie surfujesz, jest bardzo ważne Mateusz. Nice, nice. Myślałem, że wiesz, wystarczy na wodzie, ale najwyraźniej nie. Musisz też mieć fajne. Oczywiście, że to jest też trochę tak jak Instagram, nie? Że oczywiście, że możesz sobie robić zdjęcia, ale musisz mieć tło do zdjęć. Najlepiej, żeby to były jakieś skrzydła namalowane na budynku. <grym> ja rozumiem do w pełni. No więc, kiedy mówiłem o tym, a czy miałeś na przykład jakoś taki, że jakiś niebezpieczny trik, który mówisz wow, to mogłoby go zabić? Raczej a... nie. Nie w takich, nie na takich normalnych zawodach, są takie zawody big wave. Tak big wave nie? w to to jest na nie, przykład. To jest się bardzo się niebezpieczne i tam są zawsze ludzie na skuterach, którzy ich wyciągają stamtąd, jeśli jest sytuacja. To w ogóle trzeba... jest, to, to nie do końca jest tak, że są ludzie na skuterach, tylko to jest tak, że masz w ogóle... Najczęściej oni w ogóle ćwiczą, i, bo oni, wiesz, jedna, to za, jedna rzecz to zawody, a druga rzecz to bicie rekordu, więc oni w ogóle w parach żyją trochę. I pracują mm. jakby na tych falach, że są zsynchronizowani ze sobą, bo tam jest i jakby czas, jakby okazja na to, żeby kogoś ratować jest bardzo, bardzo wąska. Bo tam, jak spadasz, to, to prawdopodobnie straciłeś przytomność i ktoś musi cię wyciągnąć, zanim roztrzaska cię o skały. No. Więc jest jedno może podejście do tego. Um. Oni w ogóle rozpędzają skuterami mus... też, chyba, nie? Jak, w, jak oni I Tak, tak. Na No bo to jest, no jest 50-60 km na godzinę. Taka fala czasami potrafi zasuwać, może nawet szybciej, więc ten skuter naprawdę musi zasuwać. I oni zasuwają nie na takich małych deskach zwrotnych, tylko hmm. na takich strasznie szerokich, stabilnych deskach. Polecam dokument na Netflixie o tym. A... O Big Wave'ie? Hmm. Staram się, czego widziałem w swojej. Kiedy miałem fazę. To był dokument. To był dokument. Ach, muszę, musiałbym to znaleźć. To był taki dokument, w którym w ogóle był o sportach ekstremalnych. I tam, i tam był fragment. E, fragment o tym, po prostu. Mhm. Że to był, to był jeden na ale miał naprawdę e, piękne zdjęcia. To brzmi jak coś, co mogłem widzieć, ale nie przypomnę sobie teraz. Wygooglałem. Na pewno jest. Na pewno jest Google 100 Google. Foot Wave. Mm -hmm. To jest 100 Foot Wave. To jest HBO dokumencik. A nie, to jest Series. Mm. Magnetic się nazywało to, co. No, to, to Magnetic, pamiętam, że to był bardzo fajny dokumencik. I między innymi, on jest podzielony chyba na parę części. Ale jedna z tych części jest o Nazare i ją bardzo polecamy. Jest po prostu świetna. No więc, no więc możesz, i to są takie rzeczy, dla których mówisz, dobra, za to warto umrzeć, ale ja jestem bardziej zajarany na przykład surfowaniem na pociągach w Nowym Jorku. Więc dwie, zakładam, że nastolatki, bo pisze Parent, teachers and friends need to be clear with the loved ones. Więc zakładam, że dwie nastolatki próbowały surfować w Nowym Jorku na, na pociągu, czy na, metr, na metrze. I no, zakończyło się to no, ten przedwczesną wizytą w niebie. <grym> Święty Piotr Stoił. Nice, nice. Znalazły 93 9,34 prosto do nieba. Co ciekawe, artykuł mówi, że znaleziono je na dachu, co znaczy, że nie spadły, więc wiesz, to im się chwali. Zwycięstwo. <laughs> Utrzymały się do ostatniej hmm. chwili. Są... No, może zaznaczyć dwie rzeczy. Mogą być albo na tym dachu trzymać się, albo po prostu być rozsmarowane. O. Zastanawiam się, czy w takim razie. Nie, nie mogły zostać porażone prądem, bo metro jest od dołu zasilane, nie? Mm. Wiesz co? Ciężko. Nie, nie znam się na tym, żeby tak, żeby powiedzieć. Yy, wydaje mi się, że. No nie jestem w stanie ci powiedzieć jak to, jak to wygląda. No zakładam że jeżeli znaleźli je na górze no to coś się musiało im stać na górze albo w coś uderzy, musiały w coś uderzyć prawdopodobnie. No. E, tutaj jestem, to co zacząłeś czytać ten cytat. Kudos w ogóle dla metra że pewnie miały taki pewnie wagonik miał takie, takie, takie, takie, taką wanienkę że jak umrzesz na dachu to po prostu leżysz tam na dole a nie że spadasz gdzieś przypadkowo komuś tak, że już nie spadkowo głowie. na głowę. Jesteś w takiej wanience. Wtedy sobie wiesz. Jest ten cytat, który zacząłeś czytać. Rodzice, nauczyciele i przyjaciele powi powinni szczerze powiedzieć swoim ukochanym wchodzenie na szczyt metra to nie jest surfing, to samo bójstwo. No, przecież w sensie, <głos》> nie będę miał takiej rozmowy z Rysiem. Rysiu, pamiętaj, że nie powinieneś wchodzić na dach pociągu, bo on wtedy powie, można wchodzić na dach pociągu? Jezus, ostatnio tak mieliśmy, nie jak gadaliśmy z Twoim, jak gadaliśmy z twoim to, że ja mówię... No jak byłem jak jak byłem mały to w, jak byłem jak byłem w lice w, w gimnazjum tak to e, bawiłem się w, w machanie i plucie ogniem. A on mówi: "A mama ci pozwalała?" I w tym momencie Monika przez cały stół taki facepalm. Ja już mu powiedziałem, że mu pokażę jak będzie starszy. Nice. Hej, no nie chcę, żeby się tego nauczył gdzieś w jakimś czarnym załuku. tylko chcę, żebyś wiesz, pokazać mu właściwe specyfiki. <grym>, jak z narkotykami, czaj, że wprowadzasz dzieć. Słuchaj, ale pierwsze sporty ekstremalne to weź zrób ze mną, nie? Wiem, że będziesz robił, wiem, że sam będziesz robił i tak dalej, ale zrób ten pierwszy raz ze mną. Tak, tata ma doświadczenie. <grym>, bardzo mi się podoba ten koncept. Swoją drogą musisz przyznać, że to jest dosyć kul cool śmierć na dachu pociągu. W sensie, możesz umrzeć się... w, w różne sposoby. To jest jeden z bardziej cool sposobów. Nie, znaczy, to z drugiej strony, to nie jest tak, że chciały umrzeć. Nie, nie weszły na dach pociągu po to, żeby się zabić, tylko żeby na nim się przejechać. Ciągle nie wiem, nie jak, w tego. jaki sposób zmarły. <śmiech> jest dużo o innych wypadkach. Zmarły <śmiech> nar. Przewlekłą chorobę. Zapalenie ucha. Tak naprawdę weszły, weszły tam, oczywiście, że były, ale w sekcji wykazała, że zmarły na zapalenie ucha. <grymne> <grymne> <grymne> bardzo, bardzo szybkie, bardzo takie zdecydowane zapalenie ucha. <grymne> bardzo nice, mocny, by nagły wypadek, super. nagły przypadek. Um, były wydarzenia, gdzie ktoś uderzył głową o coś. Także były był coś, coś jakiś niski nawis, to jakby, jeśli czegoś nauczyły mnie filmy, to jest pierwsza rzecz, na którą uważasz, kiedy jedziesz na dachu pociągu. Nisko zwisające znaki, tunele, jakby powinieneś być, wchodzić na dach pociągu, będąc przygotowanym na to, że musisz w razie czego paść szybko na ziemię. No? Zgadzam się. Wiesz, że tu jest napisane, że policja zaczęła latać dronami nad pociągami, żeby zauważać ludzi, którzy jeżdżą na pociągach. I zatrzymano, powstrzymano tragedię 52 razy w tym roku. I to jest z Oktober, czyli to jest z października. Więc dużo osób to robi. Nie wiem, czy to było wszystko w Nowym Jorku. Czy to były, chyba tak, bo NYPD to jest policja Nowego Jorku. A w 2003, 2023, e, 2024 roku było 18 śmierci, 6 w 2023 i 12 w 2024. No, także wiesz, e, poważna yeah. sprawa. Yes. <głos> Pociągi zabijają więcej osób dachami niż, e, niż przodem. Spodziewałbym się raczej, spodziewałbym się tego. naprawdę. prawda? No, Wiesz, myślę, że tak. Trudniej jest się ludzi... dostać na dach pociągu niż wpaść pod niego. Nie? <grym> ja pociąg. Najciężej jest pamiętasz? dużo zabezpie, że, że dużo że <grym> Wracamy do segmentu. Konrad i jego przygody z i Konrad zaraz trupa. <grym> To powracający segment. Mateusz, nie uwierzysz, gdzie znalazłem trupa? No nie, na szczęście nie, nie przydarzyło mi się to już od długiego czasu. M mniej też wychodzę z domu, może to dlatego. <grym> może dlatego wychodzisz mniej z domu, bo... <grym> Boję się, zna że znajdę trupy. Tak mi się wydawało.